Właśnie minęła trzynasta. Dwójka. Jesteś na miejscu. Małgorzata Zajączkowska. I pora na wiadomości kulturalne. Marcin Pesta zapraszam. Mitsuki Noda zwyciężyła w czwartym ogólnopolskim przeglądzie choreograficznym Horyzonty, który zakończył się w Operze Śląskiej w Bytomiu w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Tańca. Jury doceniło jej choreografię Cień we mnie, inspirowaną Nokturnem Fryderyka Chopina, ukazującą dialog kobiecej postaci z wewnętrznym lękiem i jego przezwyciężenie. Drugie miejsce zdobył Alberto Peccetto z Cieniem Złamanego Pąka, trzecie Julia Roberto Strastfall. Cztery wyróżnienia przyznano Julii Kulawik, Annie Kmiecik Sokali, Mai Liszczyk i Wiktorowi Pertkowi. Finał czwartego przeglądu choreograficznego Horyzonty w Operze Śląskiej uświetnił specjalny spektakl w hołdzie Konradowi Drzewieckiemu. Języki z wody to instalacja audio-wideo Bogny Burskiej i Daniela Kotowskiego, która będzie reprezentować Polskę podczas tegorocznego Biennale w Wenecji. W filmie społeczny Chór w ruchu, tworzony przez osoby słyszące i głuche, wykona interpretację kodów komunikacyjnych i pieśni wielorybów. Rzecz dzieje się jednocześnie w kilku językach, fonicznym, angielskim i międzynarodowym migowym. Osią opowieści będą historie utraty i budowy od odradzania się kultur wielorybów po współczesne próby odzyskiwania języków i narracji tych zmarginalizowanych tłumaczy artystka Bogna Burska. Dla mnie to jest głos o wielu rzeczach. Dla mnie to jest głos też o tym, że chór w ruchu jest tak odważny, że zdecydował się nawet wejść do wody. Daniel uczył chór słyszący poprawnego migania Daniel też wytwarzał nowe znaki, te znaki, które dotyczą komunikacji wielorybów zostały przez Daniela wytworzone w języku migowym i jakby on uczył cały chór. Oczywiście dla osób migających to było bardzo łatwe, dla osób słyszących już nie, ponieważ w ogóle muszą wejść w ten świat. Bardzo ważny jest wiele elementów, których w pierwszym momencie często nie dostrzegamy. Języki z wody to projekt bognyburskiej Daniela Kotowskiego, który będzie reprezentował Polskę na 61. Biennale w Wenecji w dniach od 9 maja do 22 listopada. Tegroczne wydarzenie odbywa się pod hasłem w tonacjach molowych. Ukazała się antologia tekstów, które od lat 80. pojawiały się na łamach kwartalnika Akcent i były poświęcone artystycznej grupie Zamek. Tworzyli ją w okresie odwilży artyści i krytycy, m.in. Włodzimierz Borowski, Tytus Dzieduszycki, Jan Ziemski czy Jerzy Ludwiński. Jeden z redaktorów tomu, Łukasz Wiącek, zwraca uwagę na teksty krytyczki Magdaleny Ujmy. Poświęca swoje badania Ewie Pachuckiej, przybliża nam postać artystki zupełnie zapomnianej, artystki, która przez wiele lat mieszkała we Francji, tworzyła we Francji, natomiast w początkowych, bardzo młodych swoich latach współdziałała z Zamkowiczami i dzięki zaangażowaniu pani Magdaleny Ujmy oraz Iwony Demko, które zajmowały się Ewą Pachucką, skontaktowało nas z rodziną, z podkobiercami artystki, podarowali nam trzy prace, które obecnie również wiszą na ekspozycji, podejmują temat przyjaciół przenikania formy. W Muzeum Narodowym w Lublinie można oglądać stałą ekspozycję poświęconą twórczości grupy Zamek. Niemiecki Teatr Berliner Ensemble zapowiada współpracę ze słynną brytyjską aktorką Tildą Swinton o szczegółach nasza korespondentka. W lutym przyszłego roku Tilda Swinton ma wystąpić w monodramie Manfreda Kargiego Man to Man scenizacja powstanie we współpracy Berlina Ensemble z londyńskim Royal Court Theatre i parą producentów Brianem i Dainą Lee reżyseruje Stephen Unwin, który wystawił tę sztukę w Londynie z tyldą Swinton już w 1988 roku premiera spektaklu odbędzie się we wrześniu w Londynie w Berlinie zaplanowanych jest 8 przedstawień poczynając od 9 lutego poza Londynem Berlin będzie jedyną europejską sceną goszczącą aktorkę sztuka Manfreda Kargę opowiada historię kobiety która w latach 30 -tych 20 -tych Wieku. Po śmierci męża przyjmuje jego tożsamość i podejmuje pracę, aby uniknąć śmierci głodowej. Tilda Swinton grała tę rolę także w ekranizacji spektaklu. Po wielu innych wybitnych kreacjach filmowych aktorka wraca teraz na scenę właśnie z tą produkcją. Przedsprzedaż sprzedaż biletów na monodram Tilda Swinton w Berlinie rozpocznie się jesienią. Część biletów teatr zamierza rozprowadzić za pośrednictwem loterii. Z Berlina dla Wiadomości Kulturalnych Jagoda Engelbrecht. I to już wszystko w tym serwisie. Kolejne o 16, a po szczegółu informacji odsyłam Państwa na nasz portal dwójkapolskieradio.pl Reklama. Folk, jazz, blues i krakowska wrażliwość. Kraków Street Band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 Kiedyś był tu teatr. Kłaniają się Państwu Monika Pilch i Tomasz Mościcki. A dziś opowiemy o miejscu, w którym dziś mieści się osiedle mieszkaniowe, a kiedyś był teatr dla szerokiej publiczności oferujący repertuar muzyczny i rozrywkowy. Proszę Państwa, miejsce jest cokolwiek zaskakujące. Kiedy będą Państwo przechodzili nad trasą Łazienkowską na wysokości ulicy Polnej, to trudno sobie wyobrazić, jak bardzo zmieniła się tamta okolica. Zresztą uwieczniona przez Marię Dąbrowską, która mieszkała tam w okolicy. A proszę Państwa, przy ulicy Polnej 26, a więc pod adresem, który dziś nie istnieje, dlatego że w tym miejscu mniej więcej... Zaczyna się już nowoczesna architektura i przebieg dzisiejszej trasy łazienkowskiej. Kiedyś znajdował się budynek teatralny. Jego historia jest dość heroiczna, bo związana jest z walką widza, o widza i lokalizację. A budynek, proszę państwa, był wynikiem ambicji bohatera, wielu naszych audycji, którego nazwisko na pewno będzie przewijało się jeszcze w tych naszych spotkaniach. Chodzi o Jana Mrozińskiego, energicznego i przedsiębiorczego, który bardzo się starał, żeby ową siedzibę pozyskać. Udało się mu dostać siedzibę może niewymarzoną, bo drewnianą i dosyć prowizoryczną, bo była to siedziba pokryta prezentowym dachem. Tę siedzibę udało mu się zdobyć, chociaż ten teatr w tym miejscu działał niedługo, ale może opowiemy o tych staraniach, o miejsce tego teatru, bo to były starania okupione długimi zabiegami, aż w końcu właśnie przy ulicy Polnej 26 w dawnym ogródku Lardellego udało się tę siedzibę pozyskać. Bo ale myślę, że na użytek tego naszego dzisiejszego spotkania jeszcze raz trzeba przypomnieć pokrótce sylwetkę właśnie Jana Mrozińskiego. O którym już kiedyś Państwu opowiadaliśmy przy okazji naszych rozmów i spacerów po dawnych miejscach teatralnych, w których znajdowały się budynki należące do tzw. miejskich teatrów dramatycznych, a więc organizacji, która powstała w 1945 roku. Od razu mówię, Mroziński w działaniu tej organizacji nie uczestniczył. Jak wiadomo, był pierwszym dyrektorem teatru miasta stołecznego. Warszawy, tak to się nazywało, a więc teatru, który kilka razy zmieniał swoją siedzibę od 1944 roku do 1945. Mroziński z yy, kierowaniem tym teatrem został zwolniony w czerwcu 1945. Na jego miejsce, na to stanowisko mianowany został Eugeniusz Poreda który w czerwcu 1945 roku przemianował ten Teatr Miasta Stołecznego Warszawy na Teatr Powszechny i rozpoczął budowanie takiego właśnie miejskiego koncernu teatralnego, zwanego Miejskie Teatry Dramatyczne. W budowie tego koncernu Mroziński nie brał udziału, ponieważ został zwolniony, tak jak już powiedziałem, z tego stanowiska w okolicznościach, które przez wiele dziesięcioleci no, owiane były taką tajemnicą i taką mgiełką niedopowiedzeń jego towarzyszka życia i później późniejsza żona i monografka tych pierwszych heroicznych lat powojennego życia teatralnego w Warszawie, czyli Stanisława Mrozińska napisała, że w maju 45 roku taka, zapanowała taka konsternacja i taka niepewność, bo okazało się, że Mroziński jest szykowany do lokautu. I ona właściwie nigdy nie podała Przyczyn, dla których dokonano, dokonano usunięcia Mrozińskiego z tego stanowiska. A przyczyny były dwie. O pierwszej będziemy już mówili, już zaczęłaś mówić. To znaczy, to była ta niesłychana energia Mrozińskiego który można powiedzieć był takim antreprenerem teatralnym i to w takim bardzo przedwojennym stylu, ponieważ on po prostu szedł do przodu jak spychacz. Nie Stosą, przejmując się. Nie przejmując się jak w ogóle okolicznościami. jakimikolwiek okolicznościami. Troszkę działał według takiej starej wojskowej zasady, która mówi najpierw działa a ja potem dopiero pytaj czy było wolno. Druga rzecz to było to, że odejrzała się ta przeszłość okupacyjna Mrozińskiego, bo on był jednak człowiekiem dość intensywnie działającym w jawnych warszawskich teatrach, o czym władze komunistyczne, które opanowały Warszawę w 1944 roku i 1945 nie musiały wiedzieć, dlatego że to były władze, które jednak przybyły do Warszawy ze wschodu. Więc o, o przeszłości Mrozińskiego nie musiały sobie wiedzieć. sobie Tak, przypomniano sobie. No i Mroziński został takim człowiekiem, to, to, to, to mówi się po rosyjsku, że To jest okropny język teraz, ale no, na użytek tego naszego spotkania, że mówił, jest czyli taki bez przydziału. Był działaczem związkowym, Wiadomo, że zajmował się między innymi domem aktora weterana w Skolimowie. Tam przyjeżdżał, zbierał na ten, na ten dom aktora weterana pieniądze. No i po prostu czekał na swoją okazję i wygląda na to, że marzył o tym jednak, żeby znowu zostać dyrektorem teatru. Ponieważ można powiedzieć, jak ten chorodniczył u Gogola, że on po prostu bardzo lubił być generałem. Więc ja myślę, że, że to jest mroziński. Ale przede wszystkim będziemy go pamiętali jednak jako od warszawskiego życia teatralnego. W tych pierwszych Miesiącach w tej części Warszawy, która została wyzwolona od niemieckiej obecności, potem no, bardzo dziwnych rzeczy związanych z teatrem jeszcze miasta stołecznego Warszawy, no i później tym takim okresem trzech lat, kiedy Mroziński no, trochę grywał w teatrach. Ostatniego wspominaliśmy przy okazji teatru Nowego i Ludowego Teatru Muzycznego Wojska Polskiego przy ulicy Królewskiej. No ale jak powiedziałem, czekał na swoją okazję. No i ta okazja, no w pewnym sensie zaczęła mu wpadać w ręce. Szukał tej sali, to nie były proste starania. Początkowo marzył o tym, żeby była to sala w Romie żeby to był teatr całoroczny. Tak się nie udało, ponieważ sala na Polnej, o której wspominaliśmy, to była sala sezonowa, z racji tego, że nie miała dach pokryty, był brezentem, nie mogła grać cały rok, tylko w okresie letniowiosany. No tak, bo ona była w ogóle zaadaptowana, no przed wojną to był po prostu ogródek, tak. tak naprawdę. Barbara królka czorowska która zajmowała się bardzo intensywnie badaniem historii warszawskich budynków teatralnych, wspominała, że do tego miejsca prowadziła taka niewielka furtka, przybrana bluszczem, więc to wszystko mogło to przypominać, ale nie teatr. Plany miał ambitne. Początkowo miał liczyć 2000 miejsc. Ostatecznie zostało 800, Ale to, co ważne, to udało się, udało się tę działalność poprowadzić. Musiał zrezygnować z takich miejsc jak sala Teatru Roma, bo niestety tej sali nie udało się pozyskać. Ale po dwóch sezonach na ulicy Polnej przeniósł się na ulicę Szwedzką i dalej prowadził działalność, więc... No i co była zemsta na poradzie, ale to do tego dojdziemy. Tak, ale mówiąc o tym teatrze mieszczącym się w ogródeczku, to nie był duży teatr repertuarowy, bo raczej mały, z ciasną płytką sceną. Wchodziło się z ulicy przez maleńki ogródeczek, przybrane takimi kratkowymi listkami, które kiedyś pojawiały się także w parkach. Miał taki letni charakter, zbliżony do tego, o którym Państwu opowiadaliśmy, mówiąc o teatrze letnim w Parku Saskim. Więc właśnie, jeżeli padła nazwa teatru letniego, to trzeba przypomnieć, że mroz... Myślał o tym, żeby wznieść taki teatr właśnie w miejscu teatru letniego, ale na przeszkodzie stanęła jedna rzecz. Okazało się, że ten grunt należy do Miejskich Teatrów Dramatycznych, a w Miejskich Teatrach Dramatycznych gospodarował Poreda, który zrobiłby wszystko, ale na pewno nie to, żeby wpuścić Jana Mrozińskiego, żeby on tutaj po prostu wyrastał mu znowu jako drugi dyrektor. Więc spotkał się z odmową. Spotkał się także z odmową zajęcia sali Romy. Mamy zresztą nawet na to taki dokument, który mówi o tym no, niesłychanie prosto i niesłychanie zdecydowanie. Wobec zrezygnowania ministra kultury i sztuki z przerobienia sali Roma na operę, Zarząd Spółdzielni Ludowy Teatr Muzyczny ponownie zwraca się do obywatela wiceprezydenta z prośbą o pismo upoważniające do zawarcia formalnej umowy z administracją sali Roma na sezon 1948-49, celem wystawienia tam omawianych już kilkakrotnie widowisk ludowych, wodewilów i operetek klasycznych ze specjalnym przeznaczeniem dla świata pracy. Zarząd Spółdzielni, powołując się na społeczny charakter zamierzonego teatru i specjalny rodzaj Spółdzielni, którą reprezentuje pracy i użytkowników, a która została zorganizowana przy poparciu i za aprobatą odnośnych czynników państwowych, samorządowych, politycznych i zawodowych związków artystycznych i której członkami, użytkownikami, to jest odbiorcami, będzie wiele branżowych związków zawodowych, gorąco prosi obywatela wiceprezydenta o powyższe upoważnienie. Jednocześnie z niniejszym zarząd spółdzielni ponawia swą prośbę w tej sprawie do wiceministra obywatela Sokorskiego. Akta Wydziału Kultury i Sztuki Zarządu Miasta Stołecznego Warszawy, Archiwum Państwowe w Warszawie. Zarząd Miejski nie może w tej chwili udzielić konkretnej odpowiedzi z powodu reorganizacji miejskich teatrów dramatycznych i niewyjaśnionej sytuacji filharmonii i opery państwowej. Po rozwiązaniu tych zagadnień i wyjaśnieniu stanowiska ministra kultury i sztuki można będzie mówić o ewentualnej eksploatacji Romy przez teatr muzyczny. Kurier Codzienny. Rok 1948. Sala Romy była potrzebna, dlatego że w 1948 roku przestała istnieć tzw. scena muzyczna operowa, która znajdowała się przy ulicy Marszałkowskiej 8, czyli w dzisiejszej siedzibie tr Warszawa, którą to siedzibę postanowiono przeznaczyć na teatr, który miał się nazywać Rozmaitości, Wróciła ta nazwa sprzed 100 lat. Natomiast y, siedzibą warszawskiej opery i tak miało być przecież do roku 1965 była właśnie sala Romy przy ulicy Nowogrodzkiej 49. Czyli te możliwości Mrozińskiemu się nawet nie tyle skończyły, ile odpadły na samym etapie w ogóle pomysłu, czym to ma być. No właśnie, ale Mroziński był energiczny i rzutki, tak jak mówiliśmy, także elastyczny. W związku z tym przy uzyskaniu odmowy na tę salę zaczął szukać nowego miejsca. Znalazło się ono w drewnianym, dawnym teatrze w ogródku Lardelego przy Polnej 26 tam okazało się, że będzie możliwe poprowadzenie nowej placówki o tym charakterze, ponieważ miał te plany związane z szeroką publicznością, to od początku myślał o tym przedsięwzięciu jako takim właśnie muzyczno-rozrywkowym i teatrze nieco lżejszej formy. Tak w ten pisała o tym ówczesna prasa. Teatry są niewielkie rozmiarami, o programie elitarnym i wysokich cenach biletów. Człowiek pracy obok wielkich wzruszeń szuka w teatrze wesołej rozrywki, łatwo wpadającej w ucho muzyczki, barwnego baletu, a tego ma za mało. Gwałtownie wzrastająca frekwencja widowisk o typie muzycznym jest wskaźnikiem, że w cieniu wielkiego repertuaru będzie doskonale prosperował dobry, tani teatr rozrywkowy z operą Buffo, operetką i wodewilem przemianowanym dziś na komedię muzyczną. Jesienią otrzyma Warszawa i Ludowy Teatr Muzyczny na 2000 osób. Życie Warszawy. Rok 1948, numer 98. Zanim w ogóle opowiemy, jak on powstawał, jak on był organizowany, a był organizowany, można powiedzieć, w sposób niesłychanie interesujący, dlatego, że to jeszcze przypominało taką przedwojenną yy, spółkę, nie akcyjną, tylko taką po prostu spółkę, no, spółkę osobową, mającą w, za partnerów Kilka organizacji, jak się potem okazało także kilka osób. Bo tak, yy, przypomnijmy, że wśród tych instytucji miał się znaleźć Związek Artystów Stan Polskich, czyli Mroziński wyraźnie otworzył no, sobie takie organizacyjne zaplecze ze strony największej, i, i właściwie jedynie, oczywiście, tak, i największej jedynej organizacji yy, zawodowej Ludzi Teatru, Związek Zawodowy Muzyków, ZAIX, czyli jednak bardzo silni par partnerzy, centralne biuro koncertowe. Ale były także osoby indywidualne. One na pewno nie dawały pieniędzy, no pieniędzy, natomiast dawały nazwisko. No to był Karol Borowski, bardzo przecież przed wojną jeszcze znany reżyser. Mówiło się o nim, że to prawa ręka Arnolda Szyfmana. Zbigniew Sawan oraz y, Ryszard Ordyński. No to były rzeczywiście nazwiska pierwszej wielkości. Więc taki y, zespół organizatorów y, zgromadził wokół siebie Jan Mroziński. I można było powiedzieć, że no taki zestaw osobowy, instytucjonalny będzie gwarantował sukces. No w pewnym sensie jednak ten sukces osiągnął, dlatego że ten, tak jak mówisz, drewniany teatr, no, o dachu pokrytym brezentem, no można sobie wyobrazić, że to było po prostu prowizoryczne rozwiązanie, na które zresztą bardzo potem narzekano, tak ten teatr udało się zbudować, natomiast jest niesłychanie ciekawą rzeczą, z czego ten teatr zbudowano. No właśnie, bo on był zbudowany z drewna, z ziem odzyskanych. Czyli wykorzystano, można powiedzieć, teatr z recyklingu trochę, można by powiedzieć. Można by powiedzieć, że to i recycling, jednak częściowo szaber, bo właściwie przez dziesięciolecia o tym się bardzo niewiele mówiło. W tej chwili powstało na ten temat trochę publikacji, w jaki sposób Polska Ludowa wykorzystywała te ziemie, które znalazły się w obszarze naszego państwa po 1945 roku. Tak naprawdę, ponieważ one nie były tak bardzo zniszczone jak, jak ta centralna Polska, no to z nich korzystano po prostu jako z magazynu najróżniejszych, to się kiedyś mówiło przydasiów tak zwanych, prawda? To znaczy to były i materiały budowlane, to były także wyposażenia domów. Trzeba przypomnieć, że spora część reflektorów, które trafiły do miejskich teatrów dramatycznych, one pochodziły z budynków teatralnych, które znajdowały się właśnie na ziemiach zachodnich. I ten teatr, który wznosił Mroziński, powstał dokładnie na tej zasadzie, że oni po prostu regularnie wjeżdżali na ziemię zachodnie, demontowali, co było potrzebne i przywozili to tutaj do... Warszawy. Tak zresztą wyglądało życie artystyczne i organizacja scen w Warszawie w bardzo wielu miejscach. Teatr Ludowy nie był wyjątkiem. No nie, bo to też trzeba przypomnieć o tym, że już w tamtym czasie wymyślono to hasło, które wyryte jest na frontonie tego, co kiedyś było empikiem, to znaczy, cały naród buduje swoją stolicę. Prawda? No przypomnijmy, że na potrzeby, na potrzeby odbudowywanej Warszawy rozebrano na zachodzie kilka miast. I no, proszę państwa, może nam się to podobać, może nam się to nie podobać, ale no, we wspomnieniach wielu ludzi y, pojawia się ten obraz tych długich pociągów, ciągniętych przez silne lokomotywy, y, pociągów, które załadowane były materiałami rozbiórkowymi, czyli cegłami i innymi materiałami budowlanymi, z których potem po prostu odbudowywano Warszawę. Więc to były takie korzenie tego, y, tego teatru. by to powiedzieć, można... Można podziwiać Mrozińskiego... Za determinację. Za determinację, ale z drugiej strony musisz przyznać i muszą państwo przyznać, że no wyłania się z tego obraz cokolwiek dwuznaczny. I moralnie wątpliwy, więc ta moralna wątpliwość, która naznaczała w jakiś sposób biografię Mrozińskiego, tutaj także się ujawniła. No i jeszcze dochodzą do tego problemy finansowe samego teatru. To... Jak ten teatr będzie prowadzony i za co? Za jakie pieniądze? Bo na prowadzenie działalności te fundusze były konieczne. No tak, ale plany miał rzeczywiście Mroziński niesamowite, bo przecież to nie była tylko yy, no, produkcja przedstawień teatralnych, ale tak, przy teatrze miała powstać szkoła baletowa dla dzieci. Planowano także Powstanie no, takiej szkoły operowej, studia operowego. Mroziński zaczął nawet montować drugi zespół, taki, który załatwiałby tak zwany objazd. No i jeszcze przy teatrze miało powstać coś, czego no, przed wojną nie było, bo taka, taki, takie instytucje nie istniały. To się nazywało Biuro Zamawiania Biletów, czyli to, co dzisiaj nazywa się albo działami promocji teatralnych, a do niedawna jeszcze było nazywane BOWami, czyli Biurem Organizacji widowni. Miał Mroziński także pomysły na to, w jaki sposób tę publiczność do tego teatru przyciągnąć i między innymi chciał osiągnąć to cenami. Te bilety miały mieć ceny bardzo przystępne. Ale e... też prowadził takie cegiełki na rzecz działalności teatru. Cegiełki, które z jednej strony miały doprowadzić do tego, żeby ten teatr miał pieniądze na działalność, a z drugiej strony miały też zapewnić obecność publiczności, bo w ramach cegiełki poza dotacjami na teatr oferowane były bilety na spektakle teatru. Jak widać, projekty są szerokie, a zapał nie mniejszy. Przy życzliwości właściwych czynników teatr może być otwarty jeszcze tej jesieni. Należałoby jednak zreformować w stosunku do tej placówki system opodatkowania widowisk, gdyż od tego zależy taniość biletów, a wszak to jest kamieniem węgielnym tego rodzaju placówki. To jest publikacja Życia Warszawy z 1940. 8 roku. A więc y, tu jeszcze też widać pewną rzecz, że pokutowała wtedy w ówczesnej polityce kulturalno-fiskalnej taka pozostałość dość niechlubna z czasów przedwojennych, to znaczy tak zwany podatek miejski od widowisk. On miał być, on miał być rzeczywiście bardzo duży, drakoński. No przed wojną to była połowa wpływu kasowego. Więc Mroziński spotkał się też i z takim problemem. No, ale udało mu się doprowadzić do pierwszej premiery tego teatru. Tak, i tuż Erwego, bardzo popularna operetka, ona była grywana jeszcze pod koniec XIX wieku, pojawiała się w repertuarze wędrującej warszawskiej operetki w latach 30. -tych. No, ale okazało się, że niestety nie przyjęto jej życzliwie z nielicznymi wyjątkami. Może nie był to czas odpowiedni na takie operetki, może zadecydowały o tym inne względy. Niemniej to przyjęcie publiczności nie było życzliwe, ale może powiemy też o tematyce tej operetki, bo ona jest zaiste bardzo ciekawa. Nie, ona była strasznie frywolna, bo to była opowieść o zakonnicy pewnego klasztoru, która marzyła o tym, żeby zostać operetkową diwą, więc wymykała się z tego klasztoru, aby Zadość uczyniać swoim marzeniem, a z drugiej strony, jej taką no, kontrpartnerką sceniczną była właśnie Diva Operetkowa, która z kolei marzyła o tym, żeby osiąść w klasztorze i wieść bardzo spokojne, kontemplacyjne życie. No To się mogło rzeczywiście wydawać, Zabawne. No było na pewno frywolne jeszcze w XIX wieku. Było frywolne także i w dwudziestolecie międzywojennym. Dzisiaj pewnie gdyby wystawiano taką operetkę, gdyby zrobiono ją dobrze, to byśmy się po prostu bawili. Natomiast no, trzeba wziąć pod uwagę, że kiedy Nitu Szerwego y, pokazano y, na scenie tego Teatru Ludowego, to ten czas był już zupełnie inny. Po pierwsze inne było to społeczeństwo. Ponieważ ono jednak no, było po tej, po tej wojennej traumie. Inny był zupełnie ten kierunek, który wtedy zaczęła już wytyczać władza ludowa, to jest ten 1948. Przypomnijmy, że taka pierwsza introdukcja, czy raczej zapowiedź estetyki socrealizmu i ideologizacji teatru, to jest listopad 1947 roku. I te pierwsze zasady tej nowej normatywnej estetyki socjalistycznej. One zostały sformułowane przez Bieruta w czasie takiego słynnego przemówienia na otwarcie wrocławskiej stacji radiowej. Wtedy przełożono te zwrotnice no i na pewno coś takiego jak nitusz po prostu po tym akurat to, że no, jeździć nie mogło. Ale no, powiedziałaś, że, że to przyjęto, przyjęto z niejaką irytacją. Ja bym proponował, żebyśmy wobec tego posłuchali co o tym pisali publicyści, ponieważ te głosy one nie były tak jednoznaczne. Oto proszę państwa Krystyna Żywulska chwaląca Teatr i za widoczny wysiłek, i za balet Feliksa Parnela. No proszę państwa, jeżeli angażowało się do takiego teatru tak wielkiego artysty jak Feliksa Parnela, że to był wielki tancerz, wielki choreograf, to znaczyło, że widocznie uznano, uznawano, że z Mrozińskim warto współpracować. Podobała e... jej się też główna rola Stefanii Jarkowskiej, która wcieliła się w tytułową postać głównej bohaterki. No to posłuchajmy, jak, zakonęc... jak Żywulska o niej pisała. Ożywia starą operetkę swoim wdziękiem i temperamentem i nic w tym dziwnego, że się wszyscy w tej nitusz zakochali po uszy. Jednak i ona musiała zauważyć, że przedstawienie było wyreżyserowane nierówno, niedyskretnie. Aktorzy niepohamowani batutą reżysera wpadali w szarże, a nie zawsze temperament polega na krzyku, gdyż duży krzyk to mały krok do wielkiej szmiry. Natomiast y, bardzo zazwyczaj wymagający August Grodzicki te nitusz podsumował niesłychanie krótko, że to jest pozbawiona humoru beznadziejna szmiera, trudna do wysłuchania nawet w czasie upałów. Więc głosy nie były jednoznaczne, natomiast jedno jest pewne, że mimo, że to się cieszyło uznaniem publiczności które jak się okazało jednak nie do końca przełożyło się na, na efekty finansowe, których spodziewał się Mrodziński, no to okazało się, że ten typ rozrywki nie jest już dobrze widziany w Polsce ludowej. Przypomnijmy, to jest 48 rok, do dekretacji socrealizmu jest zaledwie, zaledwie rok. To, to jest letnia premiera, narada teatralna w oborach, proszę państwa, to jest wczesne lato 1949 roku. I wtedy karty właściwie już, już były położone na stół i było wiadomo, że teatr takimi rzeczami zajmować się nie będzie. No i te finansowe terapaty, ale też zbliżająca się zima doprowadziły do tego, że... Jan Mroziński musiał zacząć szukać nowej siedziby dla tego teatru, gdyż nie radził sobie w tamtej siedzibie, ale też, ale też okoliczności spowodowały, że musiał tę nową scenę znaleźć jak najszybciej i wtedy okazało się, że ta szwedzka, szwedzka czyli siedziba poredowskiej komedii to jest takie miejsce, gdzie ten teatr mógłby tę działalność prowadzić. No tak, ale, ale zanim przeprowadził się na szwedzką to musiał poradzić sobie z tymi gigantycznymi kłopotami, które spowodowała ta nieszczęsna nitusz, która przysporzyła mu straty. My dokładnie dzisiaj nie wiemy, co tam się stało, ale w, z zachowanych dokumentów i z zachowanych publikacji prasowych wynika, że Mroziński po prostu wpadł w ogromne tarapaty i ogromne długi. To znaczy okazało się, że nawet ta hmm, spółka z tyloma ciałami w jej składzie a wśród nich no, były instytucje, które jednak pieniądze miały. Mroziński zresztą miał jeszcze jeden pomysł, w jaki sposób zapewnić teatrowi dochód. Otóż wyobraził sobie, że we foyer teatru będą ogromne, tak, to, to była też taka kontynuacja międzywojennej tradycji, ogromne ogłoszenia już upaństwowionych firm, Należących do ciężkiego przemysłu. No ciężki przemysł akurat w Polsce pieniądze miał. Ale nie zapobiegło to tarapatom, z których tłumaczył się w 1948 roku Andrzejowi Ibisowi Wróblewskiemu. Nie było żadnego zajęcia ani licytacji. Pod koniec 1948 roku wyjaśniał Andrzejowi Wróblewskiemu, skrytemu pod znanym później pseudonimem Ibis, nie było nawet deficytu. Owszem, Muzyczny Teatr Ludowy zaciągnął pożyczkę w banku. Część już spłacona, resztę spłaci się, jak tylko ruszą przedstawienia. Teatr Letni grał zresztą dwa miesiące. Sierpień i wrzesień trochę popsuła niepogoda. Poza tym sala była prawie zawsze pełna. A co do długów? Oczywiście są. Jesteśmy winni trochę SPB, ale to jest uzgodnione i mamy szczery zamiar jak najszybciej spłacić. Zresztą jest sala, której wartość przekracza znacznie wysokość zadłużenia. Wieczór, rok 1948, numer 354. Tak relacjonowała to gazeta Wieczór, która zwiastowała zmianę lokalizacji teatru. No i właściwie los tego drewnianego budynku był przypieczętowany. Z budynku właściwie niewiele zostało. My nawet dokładnie nie wiemy, w którym momencie on został rozebrany bo zachowało się, zachowało się po nim naprawdę bardzo niewiele wspomnień, właściwie praktycznie żadnych wzmianek. Wygląda na to, że Mroziński w jakiś sposób no, zdołał załatać te straszliwe deficyty finansowe, które spowodowało całe to przedsięwzięcie. No ale, proszę państwa, przyszedł rok 1949, rok, który był czasem zagłady tego, co zbudował i co budował y, przez dwa lata prawie Eugeniusz Poreda, to znaczy Miejskich Teatrów Dramatycznych. Przypomnijmy tę sekwencję wydarzeń. Jako pierwszy odpadł od Miejskich Teatrów Dramatycznych teatr, o, których, o którym państwo opowiadaliśmy, czyli Teatr Jaskółka, ten najmniejszy. Następnie po Redzie zabrano w 1949 roku scenę muzyczno-operową, aby tam założyć Teatr rozmaitości do Biesławowi Po prostu był potrzebny teatru, żeby zaspokoić jego dyrektorskie ambicje i to też o tym trzeba pamiętać. I właściwie jako trzeci odpadł, a właściwie został odpiłowany bardzo brutalnie od miejskich teatrów dramatycznych. Teatr, który był prawdziwym dziełem Eugeniusza Poredy, to znaczy Teatr Komedia przy ulicy Szwedzkiej 2 przez 4. Ten teatr, proszę państwa, który Poreda wzniósł pr właściwie praktycznie z niczego, który dał swoją pierwszą premierę w listopadzie 1945 roku. Więc było to dzieło Poredy, z którego to Poreda był, no, bardzo dumny. I to mu odebrano. I w tym momencie do tej sali wkroczył no właśnie Jan Mroziński. To znaczy ten, no jednak przeciwnik, ten konkurent Poredy. Możemy sobie tylko wyobrazić jedną rzecz. Rozpacz Poredy, który zresztą bardzo szybko y, zdał sobie sprawę z tego, że to, co mu zostało z miejskich teatrów dramatycznych, to znaczy teatr powszechny na Pradze i mały przy Marszałkowskiej 81, który też w zasadzie był przeznaczony już do likwidacji, że to oznacza właściwie, no y, koniec tego wspaniałego projektu, który można powiedzieć był dziełem jego życia. Komedia zmieniła nazwę i stało się to podobno na wyraźne żądanie Eugeniusza Poredy, który nie chciał, żeby ktoś taki jak Mroziński brał po nim teatr i to teatr o tej nazwie komedia. Przypomnijmy proszę państwa, teatr komedia to był teatr jeszcze z takimi przedwojennymi tradycjami. To był teatr, który grał bardzo krótko w panoramie Nakarowej. Teatr, który wsławił się tak zwanym strajkiem aktorskim. Jednym z, no, takich z przywódców tego strajku był Eugeniusz Poreda. Więc y, po prostu on nie chciał, żeby Mroziński, o którego przeszłości Poreda bardzo dobrze wiedział, znał jego metody, żeby on przejmował teatr y, wraz z tą nazwą. Uważał, że to jest po prostu, że, że Mroziński nie jest godny, żeby, żeby, ta, żeby ta placówka... Tak się nazywała. No właśnie, Ludowy Teatr Muzyczny, to była jego nazwa, ale jeszcze możemy wspomnieć o tym, że Teatr Praski był w jakimś w jakiś sposób w orbicie zainteresowań, zanim w tej placówce na szwedzkiej a, zaczął no istnieć, tak, była jeszcze historia związana z teatrem praskim, który no, Mroziński chciał pozyskać, który mieścił się vis a -vis warszawskiego zo. No tak, Monika, ale zobacz, ale znowu, znowu biednym Mroziński wpadał na Eugeniusza Poredę, dlatego, że grunt po teatrze praskim, zniszczonym w 1939 roku, był własnością miejskich teatrów dramatycznych, a z jakichś powodów miasto nie chciało kontynuowania tej działalności teatralnej na Pradze. Być może nie było po prostu na to pieniędzy, natomiast grunt należał do MTD. A ponieważ w MTD siedział Poreda, więc znowu konflikt Poreda-Mroziński, no trudno sobie wyobrazić, żeby Poreda zezwolił Mrozińskiemu na budowanie czegokolwiek na tej parceli, która należała do jego organizacji. Mimo, że sam pomysł takiego teatru mieszczącego się na Pradze vis-a-vis -vis kościoła świętego Floriana i zlokalizowanego tak, żeby ta publiczność Pragi i Przedmieść mogła mieć do niego łatwy dostęp, by był dobrym pomysłem. Z całą pewnością tak, ale wiatry historii wiały już w zupełnie inną stronę. Ale Mimo tak. to, to założenie takiego teatru dla wszystkich, dla szerokiej publiczności wciąż Janowi Mrozińskiemu towarzyszyło. Wciąż chciał, żeby to był teatr licznie odwiedzany przez publiczność i z bogatym repertuarem muzycznym, więc nie zmienił też swojego myślenia o tym teatrze, mimo że zmienił lokalizację. Nie, nie, nie, dlatego, że to, to było w ogóle tak, że Mroziński y, przy tych wszystkich swoich, no jakby to powiedzieć, dość ambiwalentnych cechach charakteru, y, był aktorem ciekawym. To był aktor, o którym nawet z uznaniem mówił Leon Schiller, który widział go w Łodzi, ponieważ przed wojną Mroziński był łódzkim aktorem. On się pojawił w Warszawie dopiero w czasie wojny. I mówił, że to jest po prostu taki fantastyczny, żywy, taki mięsisty, ludowy humor. Więc jego to interesowało. Mniej go interesował repertuar, taki repertuar grawe, prawda? On się dobrze czuł w tym właśnie repertuarze przeznaczonym dla szerokich mas. I taki, taki repertuar postanowił realizować właśnie w tej odebranej poradzie komedii, czyli w tymże ludowym teatrze muzycznym, mimo że, mimo, że rozmiary tego teatru nie były tak duże, jakby... Mroziński tego oczekiwał. No, Trochę ale... się bał, że niestety teatr, o którym myśli, tworzony dla szerokiej publiczności i z dużym rozmachem, nie pomieści tych wszystkich obywateli miasta, których chciał do tego teatru ściągnąć. No tak, ale miał różne pomysły na to, co z tym teatrem zrobić, ponieważ wyobrażał sobie takie zatarcie granicy pomiędzy foyer, tym miejscem dla widowni i sceny, tak chciał, żeby to tworzyło, żeby to tworzyło jedną, właściwie taką, jedną w, i koherentną całość. I to mu się w pewnym sensie udało, dlatego, że w, y, pierwsza premiera, która tam się odbyła, to był 1 lutego 1949 roku i to była taka ludowa sztuka muzyczna, która się nazywała Skalmierzanki. Wspominaliśmy no, o tym przedstawieniu tak, o kiedyś państwu. Tak, no właśnie przypomnijmy, że to rzeczywiście chwyciło. I okazało się dużym, frekwencyjnym sukcesem, ale też szeroko się o tym przedstawieniu rozpisywała prasa, chwaląc, chwaląc śpiewo Greka Mińskiego, bo tak to się przedstawiało. Ale też trzeba przypomnieć, że Mroziński przygotowując to przedstawienie, które reżyserował Janusz Strachocki, postanowił jednak nadać temu przedstawieniu coś takiego, co by można nazwać pewnym alibi. Prawda? Dlaczego my w ogóle wystawiamy dzisiaj taką śpiewogrę Kamińskiego? I wymyślił rzecz następującą. Otóż yy, alibi po prostu polegało na tym, żeby w programie napisać, dlaczego te skalmierzanki są w tej chwili wystawiane, że to jest sztuka ludowa, opowiadająca o ludzie, co zbył. Dosyć szybko i dosyć skutecznie, w, już w istniejącym wtedy Tygodniku Studenckim po prostu Stanisław Marczakoborski. Posłuchajmy, jak pisał o tych skalmierzankach. Wydrukowany w programie teatralnym artykulik usiłuje nam wmówić, że skalmierzanki ujawniają strukturę społeczną Polski z końca XVIII wieku. Po co się zakłamywać? Poprzestańmy na stwierdzeniu, że Ludowy Teatr Muzyczny postarał się zatrzeć nieprawdziwą treść społeczną utworu, dając w zamian roztańczone i rozśpiewane widowisko, oparte na motywach podkrakowskiego folkloru. Można się na nim śmiać i bawić. Stanisław Marczak-Oborski. Teatr ludowy czy muzyczny? Po prostu. Rok 1949 numer 9. Ten duży sukces Skalmierzanek doprowadził do tego, że kolejna premiera odbyła się dużo później yy, i na to kolejne przedstawienie publiczność warszawska musiała całkiem długo czekać. Bo Dorożką po Warszawie miało swoją premierę pod koniec sezonu 1948-1949. No tak, a to już była, to już to była taka sztuka, która no już bardzo wyraźnie mówiła o czasach, w których jest wystawiana. To była przeróbka radziec radzieckiej sztuki Masa i czerwińskiego Już w takim bardzo socrealistycznym duchu. I przypomnijmy tak, że ten teatr wreszcie upaństwowiono, ponieważ to była ta pro, no, polityka państwowa, że wszystkie teatry miały znaleźć się w tak zwanej, to się nazywało Centralna Dyrekcja Oper i Filharmonii. I Mroziński jeszcze pozostawał na tym stanowisku i w zasadzie pozostał na tym stanowisku do swojej śmierci, a zmarł w roku 1955. To był zresztą też taki bardzo szczególny moment, bo przypomnijmy w tym 55 roku, no, to była taka rzeczywiście wielka koźba ludzi przedwojennego polskiego teatru. No tak, umarł Zelwerowicz, umarł Wierciński. Umarła Jadwiga Korolewicz-Wajdowa i to w y, krótkim odstępie z Elwerowicz-Korolewicz-Wajdowa. Y, ich pogrzeby właściwie odbyły się tego samego dnia. Umarł ten Jan Mroziński, I czyli wygląda na to, że pod koniec socrealizmu y, w Polsce nastąpiła taka radykalna wymiana pokoleniowa. Mroziński z całą pewnością należał jeszcze do teatru przedwojennego, teatru okupacyjnego i tego wczesnopowojennego. I można sądzić, że... Y, odszedł w odpowiednim momencie, dlatego, że ten teatr, który w Polsce nastał po ustaniu tego socjalistycznego nacisku, a więc po 56 po 57 roku, to na pewno nie byłby ten teatr, w którym on by się odnalazł. Zresztą, co symboliczne, po śmierci, po śmierci Jana Mrozińskiego ten teatr zmienił swoją nazwę. Z Ludowego Teatru Muzycznego został Teatrem Ziemi Mazowieckiej. Potem dano mu nazwę popularne żeby w końcu stać się teatrem Szwedzka 2 przez 4. Ja do Teatru Ziemi Mazowieckiej jeszcze chadzałem jako dziecię szkolne w 1978 roku i to przypomnijmy, że to był w zasadzie taki teatr, który był no, taką, taką prowincją w stolicy. To nie był teatr, który by się cieszył jakąś specjalną estymą, chociaż no, były takie próby i opowiadaliśmy o tym państwu, żeby ten teatr jednak no, przede wszystkim ożywić i nadać mu wyższą rangę teatralną. Ale Wiele woj... gwiazd też przez niego się przewinęło, o czym też mówiliśmy, aktorów, którzy potem zaistnieli. Tak, ale no, teatr właściwie skończył smutno, bo skończył jako Teatr Szwedzka 2 przez 4. Jego ostatnim dyrektorem był Wojciech Mariański. Teatr potem, proszę państwa, przypomnijmy, przeniósł się na Marszałkowską 8. Sala przy szwedzkiej 2 przez 4 była przez pewien czas nawet kaplicą jednego ze związków wyznaniowych. Natomiast ja 9 lat temu przejeżdżając ulicą szwedzką zobaczyłem widok, no, który mnie jednak, no, no jednak wyjątkowo głęboko wstrząsnął. To znaczy koparki, które rozbijały to, co było kiedyś po komedią. W tym miejscu, w którym Dziś, w którym znajdował się kiedyś Teatr Szwedzka 2 przez 4, jest no dość wątpliwej urody osiedle mieszkaniowe, tak zwane apartamentowce. Natomiast wracając do naszego Teatru Ludowego, no to przypomnijmy proszę państwa, jeżeli będą szli państwo ulicą Polną, będą państwo dochodzić do Trasy Łazienkowskiej, to patrząc na te olbrzymie biurowce, które stoją tuż nad brzegiem skarpy Trasy Łazienkowskiej, westchnąć... Kiedyś był tu teatr. I to był Teatr Ludowy, o którym dzisiaj opowiadali państwu. Monika Pilch. I Tomasz Mościcki. A fragmenty dokumentów z epoki przeczytał dla państwa Maciej Gudowski. A my żegnamy się fragmentem tej tuż, która rozpoczęła krótkie dzieje, Teatru Ludowego na ulicy Polnej. Krótkie, choć intensywne. Dni są nas jest litości, bo nad przepaści wyszłaś Czy przestępstw na dziś nie W szad dmach twych cnót już w Małgorzata Szymankiewicz, dzień dobry. Zapraszam na ostatni wybrany fragment powieści Płomienie Stanisława Brzozowskiego. Czyta Krzysztof Banaszyk. Tymczasem zapanował nad wszystkimi innymi tematami ten jeden. Czernyszewski. I w końcu wszystkie nasze myśli i gawędy przybrały całkiem określony kierunek – oswobodzić Czernyszewskiego. Mało znałem tego pisarza. Teraz długie godziny opowiadał mi o nim Breneisen. To wszystko, co on napisał, jest niczym w porównaniu z nim samym. On wszystko wiedział, co go spotka, wszystko rozumiał. Pojmował, że się za nim nikt nie ujmie. Pojmował, że gubi sam siebie każdym wierszem, jaki pisze. I pisał – nie było w nim żadnej pozy. On nie stawał na żadnym piedestale, na żadnych szczudłach. Nie mówił, że jest bohaterstwem myśleć w kraju niewoli i milczenia. Tylko to bohaterstwo wykonywał. I czytał mi ustępy z listów bez adresu, pisanych przez Czernyszewskiego, właściwie pod adresem Aleksandra II. Szanowny panie, pisał on do cesarza Wszechrosji, jest pan z nas niezadowolony, to nie ma wielkiego znaczenia. Ważniejszym jest to, co myśli o nas szara, milionowa masa Pana ona zna z imienia, chociaż postępowania pańskiego nie rozumie i nie jest w stanie go rozumieć O mnie, o nas, to jest o ludziach takich jak ja, nie wie ona nic Gdym tego słuchał, przypominały mi się opowiadania ojca o wielopolskim w Petersburgu Ojciec mój miał dla Margrabiego szczególniejsze uczucie gorzkiego żalu Połączone z uwielbieniem, którego nie mógł się pozbyć Rysował mi go dumnym, nieprzystępnym wśród pełzającego petersburskiego dworactwa. Car nie miał naokoło siebie człowieka. Nikt nie śmiał być człowiekiem wobec niego, myśleć, kiedy on mówił. W Wielopolskim po raz pierwszy spotkał może Aleksander II człowieka, który go się nie bał. Naokoło wszyscy mówili carowi, będzie to, co zechcesz. A on nie chciał mocno niczego, raczej się bał. Więc czuł, że grunt się pod nim chwieje, że opiera się tylko na bezmiarze tchórzostwa i słabości. Nazbyt gardził bezwiednie wszystkimi, aby mógł na kogokolwiek bądź liczyć. Liczyć na niewolników niepodobna, więc właściwie był sam. A gdy samego siebie w sobie szukał, nie znajdował nic. Pustkę i strach, nudę i jałowość. Miał odwagę fizyczną i sam na sam chodził na niedźwiedzia, ale nie miał wewnętrznego męstwa. Nie wiedział, kim jest i dokąd idzie. I gdy zaczynał rozmyślać, odurzała go mgła myśli ciężkich, i niejasnych, dusznych jak zapach ładanu. Kiedy w sali obrad korona polska z trzaskiem padła na posadzkę, Aleksander II widział w tym prognostyk, a Mikołaj kazałby ochłostać lokaja, do którego należało pilnować porządku w sali. Mikołaj czuł się bogiem, a lud uważał za bydło. Czuł się oficerem, który po śmierci pójdzie zdać przedwiecznemu raport, że wszystko w porządku. Gdy los pomieszał muszyki, otruł się, tak jakby to uczynił urzędnik po sprzeniewierzeniu pieniędzy skarbowych. W Aleksandrze II nie było stanowczości. On czasami marzył jak dobry pan, który robotnikom urządza dożynki. Ale pragnął, aby rzeczywistość była zależna od jego kaprysu, jak marzenie, on pragnął myśli w swym kraju, ale chciałaby myśl ta sławiła go dobrowolnie, bez zastrzeżeń. Dla Aleksandra II człowiek jak Czernyszewski, człowiek nieubłaganej myśli, musiał być wrogiem. Samo istnienie jego było niebezpieczeństwem. Zacząłem przeczuciem rozumieć straszny dramat rosyjski. Myśl pojawiła się tu jak gość nieoczekiwany, jak wróg. Na olbrzymim podłożu skutych, uciemiężonych milionów wznosiła się piramida samowładztwa urzędniczego. Myśl jednostek podkopywała się pod nią. Już sam fakt, że nie podlega ona niczemu, żadnej zewnętrznej presji, że sama dla siebie określa prawa, był zbrodnią. Tu potrzebni są żołnierze, urzędnicy, nie ludzie, mówił ustrój. Jednocześnie coś na dnie serca cieszyło się, widząc możliwość walki wielkiej walki o przyszłość człowieka. Tak mnie wyczerpały już i znużyły walki myślowe z upiorami, że cieszyła mnie perspektywa walki rzeczywistej. Dotąd, jak scyt umierający, puszczałem strzały swoje w słońce i widziałem, jak spadają one bezsilne. Teraz rysowała się przede mną mroczna ziemska potęga. Ty przynajmniej jesteś śmiertelny, myślałem. Na razie ja najjaśniej widziałem sytuację. Dla moich przyjaciół ginęły ogólne linie wśród szczegółów i epizodów. Dla Jaszki wszystko po pewnym czasie stawało się anegdotą i przygodą. Dla Brenzajna kwestią stoicyzmu moralnego. Każdy musiał dokonać wszystkiego dla siebie. Waria wiedziała tylko jedno, że jej nie wstrzyma ani matka z ogonem od krawca i kwitem na duszę, ani nic, że w każdej chwili jest gotowa się poświęcić bezgranicznie, bez zastrzeżeń dla każdej sprawy, w jaką wierzy. Rzemczużnikow był praktykiem On musiał mieć przed sobą cel określony i względnie osiągalny Tym celem stał się dla niego teraz Czernyszewski Ale tu piętrzyły się od razu tysiączne przeszkody Jaszka z nadzwyczajną swobodą układał fantastyczne plany Najlepiej, mówił, porwać kogoś Któregoś z ministrów albo wielkich książąt To nie jest trudno Dość będzie zamienić karetę, pod jakimkolwiek pozorem oddali się właściwą, na jej miejsce postawi się naszą. Bren Eisen świetnie będzie wyglądał w Liberii, jako lokaj. Ja siądę za Furmana. Zrobię sobie brzuch z poduszek. Jeden z nas zaczai się w karecie, będzie miał w ręku gąbkę z chloroformem. Gdy nasz jegomość wsiądzie, gąbkę mu w usta i w drogę. Zamknie go się w piwnicy, każe napisać list. Uwolnić Czernyszewskiego i odstawić za granicę. Wtedy mnie uwolnią. List ten się wywiezie za granicę i nada na pocztę w Paryżu. Rzemczużnikow się złościł, ale jego plany były wygłaszane wprawdzie poważniej. Nie były jednak wcale rozsądniejsze, ani łatwiejsze do wykonania. Było nas zbyt mało i zbyt mało mieliśmy doświadczenia. Pojechać przebranymi za żandarmów z rozkazem wydania Czernyszewskiego. Jak sfałszować rozkaz? Żaden z nas nie widział nawet podobnego dokumentu. Nie mieliśmy pojęcia, jak wygląda. Jaszka proponował przedostanie się na Sybir Podpalenie więzienia i zbrojny napad podczas pożaru Ale Brenaizen zaczął kreślić przed nami kolumny cyfr Oznaczających odległość i mówić o mrozach Trzeba było futer, broni, wielu ludzi, dużej sumy pieniędzy Przy tym szanse były mniej niż małe Pomimo to zaczęliśmy mówić o zorganizowaniu wyprawy na Sybir Na miejscu się zobaczy Funduszów brakowało Wysłałem telegram do ojca. Bez słowa przysłał pięćset rubli. Niech żyje polska szlachta, krzyknął Jaszka. Rzemczużnikow tymczasem sądował grunt. Naokoło nas szukał towarzyszów. Po raz pierwszy miałem sposobność zapoznać się z uczuciem obawy zdrady. Nagle wydawać się nam zaczęły ściany przejrzystymi. Na każdego naszego znajomego patrzyliśmy śledczym spojrzeniem. Jednego wieczoru Rzemczużnikow wrócił jawnie przejęty czymś. Poznałem człowieka, rzekł Toś szczęśliwszy od Diogenesa, zaobserwował Jaszka Nazwa ta przyrosła odtąd do Rzemczużnikowa Ale nowonarodzony Diogenes mówił, dajcie spokój żartom Mówię wam, spotkałem człowieka takiego, co wie dokąd idzie i czego chce to był ostatni wybrany fragment powieści Płomienie Stanisława Brzozowskiego. Czytał Krzysztof Banaszek, ale w literackiej sieście jeszcze do końca tygodnia pozostajemy w kręgu twórczości tego pisarza. Słuchają Państwo programu 2.